Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek Węgry i dzisiejsze wybory nowego parlamentu. Liczenie głosów z reguły przebiega sprawnie, jednak ostateczne wyniki możemy poznać dopiero w przyszłą sobotę. O szczegółach Piotr Piętka. Każdy z wyborców otrzyma dwie karty. Na jednej wydrukowane są nazwiska kandydatów w danym okręgu jednomandatowym. Druga karta to krajowe listy partyjne.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 nawet w przyszłą sobotę. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wybory na Węgrzech rozpoczną się o 6, a zakończą o 19. Prawosławni i wierni kościołów wschodnich świętują dziś Wielkanoc. W tym roku święta wypadają u nich tydzień później niż u chrześcijan zachodnich. Chrystus zmartwychwstał. Stąd to wynika nasza radość paschalna. Co będzie na tym wielkanocnym stole na śniadaniu? Co Panie o, Czy Boska będzie, dziś jajka będzie. Radosna paschalna wieś nie wzmacnia naszą wiarę, zlikwiduje wojny i niesprawiedliwość. Chrystus woskresie. W Polsce mieszka około 600 tysięcy osób prawosławnych. Pekol nagrodził tegorocznych medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ponad milion złotych wpłynął na konta Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska i Władimira Semironia. Nagrody wręczono podczas Gali Olimpijskiej w Warszawie. Srebrny medalista w konkursie duetu skoczek narciarski Paweł Wąsek przyznaje, że udało mu się już odpocząć po powrocie z Mediolanu. Sezon się skończył, był na nas ciężki. i Chyba każdy po prostu potrzebował wrócić do domu i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 Zdaniem eksperta, powrót na Księżyc może wiązać się z rywalizacją technologiczną między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dlatego Amerykanie chcą osiągnąć ten cel jak najszybciej. Na koniec powracamy na Ziemię. Tatrzański Park Narodowy uruchomił na razie pilotażowe przejazdy elektrycznymi busami między Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem, a tym w Dolinie Kościeliskiej. Pilotaż potrwa do piątku. Od jego wyników zależy, czy elektryczne busy pojawią się na trasie także w wakacje. Mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski. Chcemy pokazać ten wyjątkowy naszym zdaniem obiekt, jego architekturę, jego ofertę edukacyjną. No i oczywiście chcemy też zobaczyć, jak to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce, bo jeżeli wszystko się powiedzie, to ten projekt będzie funkcjonował na pewno w miesiącach letnich. W ramach projektu możliwy jest też zakup biletu dla osób z niepełnosprawnościami wraz z asystentem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Przed nami przeważnie pogodny dzień, choć możliwe są gdzie gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni. Noc w Polskim Radiu 24.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 czeło Waterloo Napoleona. Nie czasu, bo mogłabym długo, ale podążając od zachodu Doliny Baryczy, czyli tak naprawdę od gminy Żmigród,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 Dane Olszyny niezgodzkie, które są wyjątkowym dziedzictwem przyrodniczym. Przepraszam, że wpadam w słowo, że czyli mieliśmy tutaj Pakt Żmigrodzki, tu zawiązywała się koalicja antynapoleońska w Żmigrodzie, jedziemy dalej, teraz ten pałacyk Myśliwski.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 Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24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 i z fazy REM. Na początku w pierwszej części nocy dominuje non-REM, później im dłużej śpimy, tym więcej jest REM-u. I przez wiele lat non-REM określało się terminem snu biologicznego, ponieważ y, to głównie właśnie podczas non-REM-u zachodzą procesy takie typowo biologiczne, jeżeli tak można powiedzieć, czyli produkcja hormonów, to oczyszczanie płynu mózgu i tak dalej. No Natomiast tak, ale, ten... ale przecież y, każdy z nas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 Karolina Rożej, zapraszam po dziesiątej. Autopromocja.